Do polskiego panteonu jako jedni z najpopularniejszych władców Polski weszli Litwin i Andegawenka, jak też zatytułował swoją popularną książkę w epoki profesor Stefan Kuczyński. Andegawenka, czyli Jadwiga, węgierska królewna z francuskiej dynastii Andegawenów, jednocześnie wnuczka Elżbiety Łokietkówny, koronowana w 1384 roku w wieku 10 lat na króla Polski. Litwin to Władysław II Jagiełło, jej o 20 lat starszy mąż, wielki książę litewski, ostatni pogański władca Europy. Dlaczego tak pochlebnie zapisali się w naszej pamięci i w historii Polski ci XIV i XV wieczni władcy?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 Do tych pól chowała się na węgierskim dworze, w ichnej stolicy, co ją Buda złowił. Ale po mieczu i po kondzieli ma dwie babki Polki. Przepraszam, że się w dyskurs wtrącam, ale przechodząc posłyszał, o czym rozprawiacie. Mogę wam odpowiedzieć na wasze pytanie, no? kumie Piotrze, bo jako wiecie mam synowca, co na zamku wawelskim jest, no? przy koniach więc wszystko wiem, co w Wielkim Dworzyszczu słychać. Otóż babka Jadwigi, królowa Elżbieta, córka Łokietka, siostra Kazimierza Wielkiego, co za węgierskiego króla za mąż poszła, widząc, że w piastowskim rodzie synów nie ma, umyśliła jedną z wnuczek na królową Polski wychować. Zawiozła do budy polską piastunkę z Krakowa, żeby wnuczkę mowy i obyczaju naszego nauczyła. Jadwiga od dzieciństwa była przygotowywana do pełnienia roli. Królowej. Na dworze w Budzie nauczyła się czytać, panowała języki obce, czas poświęcała lekturom, muzyce, sztuce, nauce. W 1378 roku jako pięciolatka została zaręczona z ośmioletnim Wilhelmem z dynastii Habsburgów. Na zjeździe rycerstwa w Radomsku wybrano ją jednak królem Polski. Jesienią 1384 roku przybyła z Węgier do naszego kraju. Jak wytłumaczyć tę imponującą i błyskawiczną karierę dziesięcioletniej dziewczynki, która wstąpiła jako król na tron Polski? Był to wynik umowy dynastycznej wiążącej Kazimierza Wielkiego z Andegawenami, która przelała prawa do królestwa Piastów. Królestwa Polskiego na Ludwika Węgierskiego. Ludwik oczywiście nie mógł na tej samej zasadzie przelać praw na swoje córki, bowiem prawo zwyczajowe polskie nie akceptowało jako oczywistego dziedziczenia tytułów politycznych przez córki. Ponieważ Ludwik nie doczekał się synów, przygotowywał sukcesję dla córek w Polsce, przez staranne zabiegi dyplomatyczne i negocjacje z elitą swoich poddanych w Polsce uwieńczone pamiętnym przywilejem koszyckim z 1374 roku wprowadzającym staropolski flat tax. To znaczy dwa grosze złana Kmiecego płacone od tej pory jako taki minimalny podatek stały przez prywatnych właścicieli ziemskich, czyli przez szlachtę, przez ziemian w zamian za uproszczenie systemu podatkowego w sposób jak najbardziej korzystny dla ziemiaństwa, dla szlachty. Szlachta zobowiązywała się uznać dziedzictwo dopiero co urodzonych córek Ludwika Węgierskiego. Jadwiga, nie wiemy dokładnie kiedy się urodziła, czy pod koniec 1373 roku, czy na początku 74, raczej to drugie, a więc tuż przed wydaniem przywileju Koszyckiego. Miała wtedy dwie starsze siostry. I w związku z tym stwierdzenie, że Jadwiga była od dzieciństwa przygotowywana do roli królowej jest absolutnie prawdziwe, ale stwierdzenie, iż od kołyski była szykowana do takiej roli byłoby już bardziej ryzykowne. Miała bowiem dwie starsze siostry, a Ludwik miał w swoim ręku na razie dwa królestwa i tak bardzo dużo można powiedzieć, bo węgierskie i polskie, no ale skoro miał trzy córki, to można było zakładać i tak zakładał oczywiście Ludwik w roku 1374, że to te dwie starsze obejmą królestwa, jedna węgierskie, druga polskie. Dla Jadwigi na razie jeszcze miejsca w tym układzie nie było i być może właśnie z tego powodu Jadwiga zostanie zaręczona ze stosunkowo mało liczącym się i ubogim książątkiem habsburskim Wilhelm był dziedzicem Zaledwie kawałeczka Dzisiejszej Austrii Był synem Leopolda III księcia Styrii, Karyntii, Gorycji i Tyrolu I to być może nie jedynym dziedzicem Tego kawałeczka Austrii A więc z punktu widzenia Ogromnego Królestwa Węgierskiego Przynajmniej 10 razy większego Od tego kawałka Austrii wtedy Czy także dużego już Królestwa Polskiego obejmującego no blisko 250 tysięcy kilometrów kwadratowych wówczas, to był słaby mariaż. On był mariażem wyboru dla księżniczki, która na razie nie ma wielkich nadziei na objęcie ani Węgier, ani Polski. Sytuacja się zmieni, kiedy najstarsza siostra Jadwigi umrze we wczesnym dzieciństwie i wtedy pozostaną już tylko dwie córki, Maria i Jadwiga. A więc automatycznie pojawi się problem, która z nich odziedziczy Polskę. Tego dotyczyły spory i rozgrywki w momencie, kiedy Ludwik zszedł z tego świata w 1382 roku i zaczęło się dwuletnie bezkrólewie. Bezkrólewie, które wykazało fenomenalną dojrzałość elit polskich, w szczególności małopolskich, które potrafiły się zorganizować w tym czasie bez pana, bez władcy, przygotować tak do negocjacji z dysponującą rękoma córek królową wdową Elżbietą Bośniaczką, wdową po Ludwiku Węgierskim, by ta przysłała w końcu swoją córkę do Krakowa pod opiekę panów polskich na takich zasadach, które były najkorzystniejsze dla Polski. To, co było najważniejsze w tej rozgrywce, to to, ażeby przyszła królowa Polski rezydowała w Polsce, żeby nie było sytuacji jak za Ludwika Węgierskiego, że rządzi polską władca, który w sercu ma zupełnie inny kraj, ma swoje Węgry. Polska jest dla niego dodatkiem. Teraz chodziło o to, żeby nowa monarchini i wybrany dla niej przez polskich panów mąż traktowali Polskę jako centrum swojej władzy, jako ten obszar, tę wspólnotę, od której zależy ich osobisty autorytet, ich osobista kariera. Jadwiga była młodą dziewczyną, jednakże nie powołano regenta. Jan Długosz napisał, że wszystko co mówiła Jadwiga lub czyniła znamionowało sędziwego wieku powagę, a zatem była to wyjątkowa osoba. O, na pewno, ale też długoż typowo dla siebie, kiedy chciał, to przesadzał. To chwalił. Tak, w tym przypadku chwalił, bo pisze o Jadwidze wyłącznie w samych superlatywach. Nie on jeden zresztą musiała być wyjątkową osobą Jadwiga, no zwłaszcza w wieku już dojrzałym. Jako dorosła, bo też wspaniałe świadectwa pozostawiają o niej inne źródła, o jej dojrzałości i moralnej, i intelektualnej, i politycznej. W każdej z tych trzech sfer Jadwiga udowodniła talenty i przygotowanie do sprawowania władzy. No ale z całym szacunkiem dla Jana Długosza, dziesięcioletnia dziewczynka z całą pewnością nie była dysponentem swojej woli politycznej. Otaczali ją zwartym kręgiem, bardzo dojrzali, bardzo mądrzy, roztropni panowie, rozwędcy, tęczyńscy, tarnowscy, melsztyńscy, którzy wbrew niej zdecydowali o jej ręce. Jadwiga była zaręczona, tak jak pani wspomniała, Wilhelmowi Habsburgowi, ale przecież ten książę nic by nie wnosił do Królestwa Polskiego. Przewidziano nawet w umowie karę za odstępstwo od tego związku. Nie wiem, czy tę karę wypłacono. Przede wszystkim Wilhelm liczył, a raczej jego ojciec Leopold liczył, że do małżeństwa dojdzie i upominał się o to bardzo stanowczo. Owe śluby na przyszłość sponsalia pro futuro między Wilhelmem a Jadwigą. Z założeniem, że cielesne dopełnienie ślubu nastąpi w momencie osiągnięcia przez Jadwigę wieku sprawnego, czyli wieku lat 12. Jak to wtedy w średniowieczu liczono. A ten wiek Jadwiga miała osiągnąć w 1386 roku. A więc czas ten zbliżał się szybko i nieubłaganie. Panowie polscy postanowili poszukać gdzie indziej kandydata na władcę. Jadwiga poznała Wilhelma oczywiście jako mała dziewczynka, małego chłopczyka, troszkę od siebie starszego. Bawiła na dworze w Wiedniu. No, mogła nabrać przynajmniej zaufania czy dziecięcej sympatii do tego chłopca. Perspektywa natomiast oddania jej ręki za jakiegoś kompletnie nieznanego, dużo od niej starszego, barbarzyńcę, poganina z północy, nie trzeba tutaj głębokiej psychologii, mogła napawać dziesięcioletnią, wykształconą bardzo dziewczynkę, obawą, jakimiś strachami. No tak, ale czy możemy rozstrzygnąć, ile tak naprawdę lat miał Władysław Jagiełło, o ile był starszy od Jadwigi? To jest bardzo ciekawa kwestia. Dawniej historycy zakładali, że urodził się około 1348 roku. Dzisiaj już tak się go nie postarza. Bardzo próbował odmówić Jagiełłę, znakomity historyk warszawski Tadeusz Wasilewski, wysuwając 20 lat temu tezę, iż Jagiełło urodził się dopiero około 1362 roku. Wtedy Jagiełło nie byłby aż tak bardzo starszy od Jadwigi, zaledwie o lat 12 Natomiast większość historyków skłania się obecnie ku tezie, iż Jagiełło urodził się około 1352 roku, a więc no istotnie był starszy o 22 lata od swojej narzeczonej. Był już dojrzałym mężczyzną, panował na Litwie w bardzo burzliwych zresztą okolicznościach od 1377 roku. Trzymał się pogańskiej tradycji swoich litewskich przodków. To, co musiało przemawiać i na pewno przemawiało do głęboko religijnej duszy Jadwigi. Mamy potwierdzenie tej religijności we wszystkich źródłach. To perspektywa skutków jej osobistej ofiary, nawrócenie poganina, a wraz z nim nawrócenie całego pogańskiego narodu na prawdziwą wiarę chrześcijańską. Niemniej długoż opisuje pytanie, na ile możemy mu wierzyć. W momencie, kiedy książę Wilhelm postanowił przyjechać do Krakowa w 1385 roku i upomnieć się o rękę swojej narzeczonej osobiście. Nie tylko doszło do spotkań przy tańcach w klasztorze Franciszkanów w Krakowie między narzeczonymi, ale Jadwiga w momencie, kiedy nie pozwolili jej połączyć się cieleśnie z Wilhelmem, otaczający ją panowie polscy, z toporem w ręku rzuciła się rąbać tę oddzielającą od Wilhelma bramę. Ta poruszająca wyobraźnie legenda, opowieść nie wydaje się całkiem prawdopodobna. Ta opowieść myślę, że może być raczej symbolicznie odczytana jako... Tragedia młodej dziewczyny być może. Tak, jako tragedia młodej dziewczyny, której nie dane było dysponować własną ręką. I Wilhelm, wracam tu do pytania pani redaktor, czy kwota została wypłacona odszkodowania dla niego za niedojście małżeństwa z Jadwigą do skutku. Otóż Wilhelm uparł się, by do końca życia nie wstąpić w żadne związki małżeńskie i sumy odszkodowania, którą za przysiąg wypłacić i był gotów wypłacić Jagiełło, tej ogromnej sumy 200 tysięcy złotych florenów Wilhelmowi. I Wilhelm tej oferty nie przyjął, a więc w tym sensie postawa Wilhelma też podtrzymuje tę piękną, romantyczną legendę o niespełnionej młodzieńczej miłości. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak, a bohaterami Jadwiga i Władysław Jagieło, jaka para władców i małżonków, o tym za chwilę. Dozwólcie, miłościwa pani, że wam zaśpiewamy piosenkę. Ponoć waszą ulubioną, co ją ten tłoto oto Istwan przetłumaczył przy mojej pomocy to będzie kiszka. To szczególnie mi jest miła ta nuta. Rada wysłucham. U mamy mojej okra... Jagieło przybył do Krakowa. 15 lutego 1386 roku przyjął Szest. No, a kilka dni później, Jadwiga i Jagiełło zawarli związek małżeński w katedrze na Wawelu. Historycy często spekulowali, pewnie nadal spekulują, jakie relacje były pomiędzy Jadwigą i jej mężem. Niektórzy mówili o tym, że to było jednak nieszczęśliwe małżeństwo. Inni z kolei uważają, że relacje te były bardziej ojcowskie. Czy to był harmonijny związek, czy nie? Na pewno nie był to związek z wyboru i z miłości. Świadczy o tym także utrzymanie osobnych dworów. Także dwóch dworów politycznych Jadwiga miała swojego kanclerza, swoich doradców politycznych, właściwie do końca swojego życia. Nie dlatego, żeby prowadziła politykę jakoś sprzeczną z polityką swojego męża, ale dlatego, że była osobą do końca niezależną, zrozumiała sens swojej ofiary osobistej. Wspierała misję katolicką, chrześcijańską wobec Litwy, zrealizowaną przez jej męża w 1387 roku. Ale jednocześnie sama prowadziła, oczywiście w uzgodnieniu z mężem, politykę potwierdzenia praw Królestwa Polskiego do Rusi. Bo to właśnie jej osoba tutaj miała znaczenie największe, córka Ludwika Węgierskiego, który no, niegdyś przecież zgłaszał pretensje do Rusi Halicko-Włodzimierskiej miała teraz jako polski król czy polska królowa zależnie od tego jak ją nazwiemy miała upominać się potwier tak upominać się o to niezwykle ważne atrakcyjne bogate miejsce i jego przynależność do Polski Zgodnie zresztą ze wszystkimi wcześniej zawieranymi umowami z Ludwikiem Węgierskim, Ruś powinna pozostać przy Polsce, ale żeby usunąć stamtąd węgierskich starostów, których prowadził tam ojciec Jadwigi, Ludwik, trzeba było wyprawy i to no Jadwiga właśnie. staje na czele tej wyprawy, przyłączając Ruś ponownie do Polski. Miała wtedy 13 lat, kiedy stanęła na czele rycerstwa polskiego. To... Tak jest, to był rok 1387, hołd oddany Jadwidze jako królowi Polski w Lwowie, hołd oddany jej także i oczywiście przez hospodara mołdawskiego, wpływy Polski przez Ruś i przez połączenie Polski z Litwą. Ta nowa potęga budzą taki respekt, że no, zaczynają te wpływy sięgać Morza Czarnego, hospodarstwa mołdawskiego, które woli się w ten sposób zabezpieczyć od północy. Ale wracam do pytania, które pani postawiła O relacje osobiste między małżonkami Wiadomo, że małżeństwo było skonsumowane Że Jagiełło odnosił się z wielkim szacunkiem i podziwem do swojej żony. Wiadomo też, że Jagieło ani nie był takim barbarzyńcą, jak go malowali krytyczni propagandyści zakonu zwłaszcza, którzy starali się oczernić wielkiego księcia litewskiego i króla Polski jako poganina, który tylko udaje chrześcijanina, a wciąż jest jakimś dzikim barbarzyńcą. Nie, Jagieło był człowiekiem... Bardzo wrażliwym, skromnym, niezwykle czystym, myślę, że czystszym, w sensie fizycznym, higieny osobistej niż znakomita większość rycerzy, czy to na dworze w Krakowie, czy na dworze w Wiedniu, czy na dworze w Paryżu. Był obsesjonatem, można powiedzieć, higieny osobistej. Co złośliwie zauważał Jan Długosz. Tak, widocznie Długosz aż tak wielkiego znaczenia do higieny, higieny. Nie, nie, nie przywiązywał. Był człowiekiem skromnym w obyczajach, pił tylko wodę i jeszcze raz to podkreślę, jagieło na każdym kroku akcentował swój ogromny respekt do swojej młodziutkiej żony. Niezależnie od uznania osobistego dla jej zalet, dla jej urody, bo słynęła Jadwiga od razu jako najpiękniejsza księżniczka, a potem królowa w Europie. Potwierdzone w tylu źródłach jej wyjątkowa uroda, że podziw męża... Na pewno mniej urodziwego, bo Jagieło był raczej niski, łysy, szczupły, drobny. Chyba królowa była wyższa od niego, można przypuszczać. Nie był piękniejszym, jeżeli chodzi o strój. Nie przywiązywał uwagi do stroju. Tak, tak. Bardzo słusznie pani zwraca uwagę. W ogóle do pompy królewskiej nie przywiązywał uwagi. Najbardziej lubił, najprostszy strój zgrzebny, byle wygodny. Budzi sympatię w tym niecelebrowaniu swojej królewskości Jagieło, choć jednocześnie absolutnie nie to, żeby się spoufrowadził. Falał z i chciał obniżyć przez to majestat monarszy, po prostu pewne aspekty ceremoniału królewskiego nie były mu specjalnie bliskie, w czym być może różnił się od Jadwigi. Wolał przebywać na łonie natury niż na dworze, uwielbiał przyrodę. O tak, to była jego główna rozrywka polowania, słuchanie śpiewu ptaków, słowików, zwłaszcza ukochanych które były ostatnią melodią jego życia, bo zaziębił się właśnie słuchając słowików. Prawdopodobnie na zapalenie płuc umrze w bardzo sędziwym już wieku, w roku 1434. Natomiast wracając do jego relacji z Jadwigą, no, pamiętajmy, że jednak pod koniec tego związku Jadwiga, spodziewając się dziecka, wzbudzi no, największy entuzjazm i nadzieję króla, Przede wszystkim związany z faktem, iż potomek z tego związku gwarantowałby bezproblemową sukcesję Jagiele i Jagielonom na tronie polskim. Natomiast Jagiełło był królem wybranym, czy dobranym do Jadwigi. Jego pozycja, kiedy Jadwigi by zabrakło i kiedy nie miałby z nią zrodzonego syna, byłaby znacznie bardziej niestabilna, niepewna, wymagałaby nowych umów z poddanymi. A więc Jagiełło no, z entuzjazmem czeka na... Na wynik błogosławionego stanu swojej małżonki i niestety spotyka go tragedia Śmierci najpierw córki, której ojcem chrzestnym był przecież papież Elżbiety Bonifacji A potem śmierci nieszczęsnej matki gorączce po, porodowej To była prawdziwa tragedia, chyba osobista także, a nie tylko polityczna dla Jagieły. Wiemy, tak. że Jagiełło będzie miał potem trzy żony jeszcze mm. Chyba najszczęśliwszy będzie z trzecią żoną. Będzie najdłużej panującym królem swoich czasów w Europie. 48 lat. To w Polsce. Natomiast Polsce. Mm. na Litwie to było od roku 1377, czyli 57 lat. Jadwiga w testamencie zapisała swój majątek Akademii Krakowskiej i kiedy w latach 80 XX wieku otworzono jej grobowiec znajdujący się w katedrze wawelskiej, to zobaczono, że klejnoty grobowe wykonane były ze skóry i z drewna. Trochę przypomina Kazimierza Wielkiego w tej działalności na rzecz państwa, na rzecz budowania kultury Polski w Europie. Piękne gesty ze strony królowej króla Jadwigi. To był wspólny gest, tu chyba rozumieli się doskonale Jadwiga i Jagiełło, bo uniwersytet odnowiony został w istocie nie przez samą Jadwigę, jej hojnym darem pośmiertnym, ale wspólnie podjętym jeszcze za życia Jadwigi przez nią i przez jej męża, działaniem na rzecz odnowienia uniwersytetu staraniami u papieża o poszerzenie odnowionego uniwersytetu jeszcze o wydział teologiczny i uzyskanie w istocie tego odnawiającego działalność Uniwersytetu Postanowienia Kurii Awiniońskiej. Uniwersytet odżywa jeszcze za życia Jadwigi i Jagieły po przerwie spowodowanej śmiercią i upadkiem patronatu ze strony Kazimierza Wielkiego. Ale jeszcze raz to podkreślę, tutaj jest to wspólne, świadome działanie jej i jej męża połączone jednym celem. Tym celem była misja Prowadzona przez Polskę na wschodzie, misja u chrześcijanienia Litwy Do tego potrzebne były kadry prawnicze, które pozwolą lepiej, mądrzej, i skuteczniej administrować na nowoczesny, europejski sposób Ogromnymi terenami, wcielonego przecież formalnie do korony Królestwa Polskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego A jednocześnie kadrami kościelnymi Księżmi wykształconymi Gotowymi do podjęcia zwłaszcza posługi biskupów Ta wielka idea, którą rozumiała Jadwiga doskonale I którą rzecz jasna rozumiał także Jagiełło I przeżywał ją duchowo Bo był rzeczywiście człowiekiem głęboko duchowo nawróconym Nie ma co do tego wątpliwości To nie była tylko decyzja, która pozostała na płaszczyźnie politycznej Mówię o decyzji przyjęcia chrztu w obrządku katolickim, ale było to realne nawrócenie duchowe. Otóż oboje małżonkowie niewątpliwie z tej perspektywy patrzyli na znaczenie odnawianego przez siebie Uniwersytetu w Krakowie. No i do rangi symbolu urasta fakt, że drugim z kolei rektorem odnowionego uniwersytetu był jeden z Giedyminowiczów, krewniak Jagieły Litwin, książę Jan Drochicki, A pierwszym rektorem odnowionego uniwersytetu krakowskiego był kapelan Jadwigi. Wielki prawnik, wielki kaznodzieja Stanisław ze Skarbimierza. śmierci Jadwigi w 1399 roku to właśnie Jagieło musiał stoczyć swoją największą w życiu walkę, czyli walkę z krzyżakami, słynną bitwę pod Grunwaldem i z tym wiąże się niesprawiedliwość, która na długie lata spotkała króla, ponieważ Jan Długosz to nie jemu przypisywał to zwycięstwo, ale Witoldowi, wielkiemu księciu litewskiemu, stryjecznemu bratu króla Władysława Jagieły, bo z kolei Jan Matejko właśnie Witolda namalował w centralnym miejscu słynnej bitwy pod Grunwaldem. Długo musiał Jagieło czekać na no, ten laur zwycięstwa za sprawą niesprawiedliwego kronikarza Jana Długosza. Długosz rzeczywiście niesprawiedliwie, tendencyjnie ocenia, niekiedy, nie zawsze, Jagiełły, którego prawdopodobnie mógł poznać osobiście, a w każdym razie znał go dobrze z relacji bliskiego współpracownika ostatnich lat sędziwego króla, biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. To biskup był patronem Długosza i biskup, coraz bardziej wchodząc w rolę legenda kogoś, kto chce zarządzać starym królem, Często, trochę można powiedzieć, poniewierał Starym Jagiełom i często krytycznie go oceniał. Przez oczy Zbigniewa Oleśnickiego, skądinąd także bardzo wybitnego polityka i zasłużonego dla Polski patrioty, krytycznie patrzy na Władysława Jagiełę, Jan Długosz. To sprawia, że często piszący pod urokiem czy pod wpływem jego kroniki kolejni dziejopisowie tego czasu, Patrzą na Jagiełę w taki sposób trochę protekcjonalny, no to jest ten właśnie łysawy, spokojny mężulek kolejnych czterech żon, gdzieś w cieniu swojego rozspieranego energią witalną i politycznymi zdolnościami krewniaka wielkiego księcia Witolda. Rzeczywiście, wszystkie źródła zgadzają się, że wielki książę Witold był człowiekiem absolutnie wyjątkowych talentów i energii, i siły ducha, i hartu, i charyzmy, na pewno większej niż Jagiełowa, charyzmy przyciągającej zwolenników, nawet w najtrudniejszych momentach. Ale Witold, kiedy spojrzeć spokojnie z perspektywy czasu na całość jego osiągnięć i na osiągnięcia Jagiełły, był w pewnym sensie Wpleciony w misterną sieć uwarunkowań, którą utkał swoim spokojem, ze swoim flegmatycznym bardziej nastrojem Władysław Jagiełło, w system zależności został wpleciony Witold od Jagiełły, w zależności od Korony. Królestwa Polskiego, że plan pełnego oderwania Litwy od Polski, plan, który niewątpliwie był bliski Witoldowi, który Witold reprezentuje nie tylko w nacjonalistycznej historiografii litewskiej, ale w swoich autentycznych dążeniach, ten plan nie został zrealizowany. Litwa pozostała przy Polsce. Jagiełło był także niewątpliwie strategiem w bitwie grunwaldzkiej, czy większym od Witolda, czy na równi z Witoldem opracowywał tę strategię? Nie sądzę, żeby oni się między sobą spierali o zasługi w tej bitwie. Obaj byli doświadczonymi wodzami. Nad całością przebiegu bitwy niewątpliwie czuwał Władysław Jagiełło. Witold dowodził tylko częścią sił bardzo ważną w tej rozgrywce, w tym manewrze, który wykonały oddziały ruskie podporządkowane Witoldowi ruskie i litewskie, udając odwrót, czy wręcz paniczną ucieczkę, ten manewr rozluźnił szeregi krzyżackie, pozwolił wykonać skuteczne kontruderzenie rycerstwu polskiemu i osiągnąć decydujące zwycięstwo. To jest, myślę, wspólna zasługa obu. Efektowny Witold i znacznie mniej efektowny, ale chyba lepiej rozkładający siły i umiejętniej rozgrywający bardzo długodystansową grę Władysław Jagiełło. Jak pan profesor skomentuje zarzut wobec Jagieły że nie wykorzystał zwycięstwa grunwalskiego i nie zmiażdżył zakonu krzyżackiego, nie rozwiązał tego problemu, że zakon przestałby istnieć? Sądzę, że większość zarzutów pod adresem czy to samego Jagieły, czy Polski, polskiego rycerstwa wtedy, ma charakter w dużym stopniu anachroniczny. Patrzymy często na to z takiej oto perspektywy, że przecież zakon przegrał decydującą, strategiczną bitwę, w której poniósł ogromne straty, a więc o krok było już od ostatecznego rozstrzygnięcia. Ale pamiętajmy, zakon był wielkością nie tylko materialną, ale także polityczno-dyplomatyczno-duchową w Europie Zdmuchnięcie tego zakonu z powierzchni ziemi Mogłoby się wiązać no, wręcz z wyklęciem Polski Przez całą chrześcijańską Europę Zakon miał oparcie i w cesarstwie i w papiestwie Zniszczyć zakon, zlikwidować państwo zakonne To była praca obliczona na pokolenia wysiłku Nie tylko militarnego, ale przede wszystkim Dyplomatyczno-propagandowego, który będzie podcinał Rację zakonu w tym starciu propagandowym z Polską i to właśnie Jagiełło i polscy prawnicy wykształceni już na Uniwersytecie Krakowskim Znakomicie podejmą na Soborze w Konstancji, w sporze z propagandą zakonną w latach 1414-18 Udowadniając, że zakon stracił rację bytu, że już tu nie ma pogan do nawracania a nawet gdyby byli, to nie wolno poganom, słusznie posiadającym ziemię, jej zabierać pod pozorem ich nawracania na chrześcijaństwo. Ta nowoczesna doktryna prawna to był właśnie równie ważny oręż jak miecz podniesiony i zwycięski pod Grunwaldem. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest prozaiczna. Proszę podjechać pod zamek w Malborku, pięknie odrestaurowany w tej chwili i zobaczyć, jak gigantyczne problemy musiała konna armia przezwyciężyć, żeby zdobyć taką twierdzę Z konia się tego nie da zrobić Potrzebne jest właśnie wielomiesięczne, dobrze przygotowane oblężenie Polska armia, bo została tylko Polska, Litwini odjechali po bitwie pod Grunwaldem Polska armia nie była przygotowana do takiego długotrwałego oblężenia Największej twierdzy w Europie Wschodniej, czy może w ogóle w Europie ten triumf wydawał się wtedy rycerstwu wystarczający, triumf grunwaldzki. Natomiast pytanie, jak rozumował Władysław Jagiełło. Niektórzy, myślę, że zbyt jak ja przypisują Jagielle świadome zastopowanie ofensywy polskiej na Malbork po Grunwaldzie. Sugerując, że w ten sposób no, nie chciał on doprowadzić do zerwania przez Polskę związku z Litwą. Na tej zasadzie, że zniknie zakon krzyżacki, to Polska już uzna, że nic jej nie łączy z Litwą. Z którą Unia przecież zawarta została politycznie głównie po to, by radzić sobie z zagrożeniem krzyżackim. Nie sądzę, żeby Jagiełło myślał w ten sposób. Natomiast na pewno taką intencję miał... Paradoksalnie Witold, który dlatego odszedł zaraz po bitwie grunwaldzkiej ze swoimi litewskimi oddziałami, litewsko-ruskimi, ponieważ uznał, że to co najważniejsze dla Litwy prawdopodobnie uda się uzyskać, czyli odzyskać żmudź z rąk zakonnych. Natomiast reszta to już nie nasz litewski problem, tylko problem Polski. To, że zakon pozostał, warunkowo tylko oddał żmudź Litwie, na zasadzie pokoju toruńskiego z 1411 roku było to ustalone w ten sposób, że żmudź będzie wrócona Litwie tylko do śmierci Witolda i Jagiełły. To wszystko pozostawiało zagrożenie krzyżackie aktualnym. Bez tego zagrożenia Związek Polsko-Litewski mógłby się rozprzęgnąć. Czy była to decyzja świadoma Jagiełły, by podtrzymać ten związek, nie likwidując zagrożenia ostatecznie przez zdobycie Malborka? Myślę, że to założenie zbyt daleko idące. Natomiast efekt tego, że Polska nie zdobyła Malborka w 1411 roku, w moim przekonaniu był fundamentalnie dla Polski pozytywny. Dzięki temu przetrwała Unia Polsko-Litewska, a bez tej Unii cała historia Europy Wschodniej wyglądałaby inaczej. Według mnie gorzej dla całej Europy Wschodniej, bo nie byłoby narodu ukraińskiego, nie byłoby narodu białoruskiego. Nie byłoby Litwy, byłaby wielka Rosja na wschód od Polski, bo ostatecznie Litwa, która odwraca się od Polski na początku XV wieku musiałaby ulec prawosławizacji, rutenizacji, bo przecież Litwinów było 10%, a 90% mieszkańców ruskich prawosławnych bez wpływu kultury katolickiej, łacińskiej, wpływów europejskich idących przez Polskę nie zmieniłaby się Litwa. W naród europejski, kultury łacińskiej, zachodniej I ten wpływ idący przez Polskę kultury łacińskiej, katolickiej na ziemię zachodniej Rusi Nie odróżniłby na tyle na przyszłość ziem zachodniej Rusi od Rusi moskiewskiej by powstała właśnie Ukraina i Białoruś. To właśnie trwanie Unii przez cztery wieki pozwoliło okrzepnąć odrębnym tożsamościom zachodniej Rusi, przekształcając je w nowe narody, jakie okrzepną pod koniec XX wieku. Władysław Jagiełło to król, o którym mówi się, że nauczył Polaków patriotyzmu. Czy zgodzi się pan z tą opinią? No nie sądzę, żeby Polaków, którzy walczyli pod Grunwaldem, trzeba było uczyć patriotyzmu. To skupienie wokół pewnej wspólnoty politycznej, która była zrozumiała, czytelna dla rycerstwa, które narażało wtedy w starciu z zakonem krzyżackim swoje życie, świadczy o tym, że patriotyzm w takim samym rozumieniu, jak my je rozumiemy dzisiaj, był częścią świadomości rycerstwa polskiego wtedy Nie z Jagiełłą dopiero się ten patriotyzm zrodził Że to jest patriotyzm tych rycerzy, którzy walczyli pod płowcami 80 lat wcześniej Że to jest patriotyzm tego rycerstwa, które ścierało się z buntem wójta Alberta w roku 1311 w Krakowie Że to jest rozumienie wspólnoty terytorialno-historyczno-kulturowej której trzeba bronić, z którą trzeba liczyć się w swoim życiu jako dobrem, pewną wartością. Jagiełło dodał do tej wartości dwa elementy. Właśnie ów triumf grunwaldzki, który stanie się no, jednym z symboli polskiego patriotyzmu i podtrzymanie Unii. Polski patriotyzm jest oczywiście od Jagieły starszy, dużo starszy. Historia żywa. A za tydzień historia naszego kraju widziana z perspektywy kolejnych dwóch postaci: biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, który jest nazywany szarą eminencją średniowiecznej Polski i króla Kazimierza Jagiellończyka, których poróżniły polityczne plany wobec Litwy i Rusi. Zapraszam serdecznie.